Moja jest tylko racja i to święta racja, bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza, że właśnie moja racja jest racja najmojsza. Tak więc witam wszystkich w pierwszym pilotażowym odcinku najnowszego polskiego podcastu rozrywkowego Najmojsza Racja. Ja nazywam się Sebek, a osobnik, którego usłyszycie w nagraniu to Stasiu. Podcast rozrywkowy, tak więc spektrum tematów, które będą tutaj poruszane od polityki poprzez... Tematy społeczno-filozoficzne, także audycje tematyczne do przygód nagranych na dyktafon, które mam nadzieję pozwolą Wam naprawdę miło spędzić czas i rozerwać się trochę. Dlaczego nagrywam? No, jak każdy podcaster chce coś stworzyć, nie? Tak mi się wydaje, że dlatego się nagrywa i dla słuchaczy. Zmotywował mnie również Martin Lechowicz, który często narzeka w swoich podcastach, że ludzie niczego nie nagrywają. Yy, dlatego też mam nadzieję, że będzie mnie słuchał. Yy, polecam jego twórczość yy, www.martinlechowicz.com. Yy, koleś robi naprawdę kawał dobrej roboty, jeśli chodzi o podcasty. Trochę wazędny musi być, nie? <grychy> Na razie yy, nie będę tutaj wgrywał yy, żadnych dżingli i tak dalej, muszę się zapoznać z Audacity, jak to wszystko działa choć kiedyś miałem styczność z tym pamiętacie zapewne takie m, nagrywane e, pseudo jakieś audycje czy jak to można nazwać e, historyjki e, przeważnie były na Onecie e, typu Huta 99 poprzez e, jakieś inne, innych twórców, aż do muzyki w stylu Cream Polo, polecam można sobie ściągnąć i się nieźle pośmiać no i kiedyś właśnie podobne rzeczy nagrywałem ze znajomymi, było fajnie. Może kiedyś kawałek puszczę, jeśli będzie się nadawał do, e, dla szerszego grona słuchaczy. E, co dzisiaj? No dzisiaj e, musicie zapoznać się z moim głosem. E, a na koniec e, puszczę fragment e, z wczorajszej przy, przygody. E, fragment e, z zakupów w, konkre w konkretnym sklepie. Zatytułowany a to tytuł za chwilę. Co do tego podcastu, to mam nadzieję, że jakieś uwagi już znajdą się pod tym odcinkiem. Zachęcam do komentowania, gdyż przynajmniej wtedy wiadomo, że ktoś tego chce słuchać, co, co, czy, że przesłuchał i czy mu się podobało. Dobra, to by było na tyle w pierwszym odcinku. Zachęcam do przesłuchania następnego. Będzie bardziej tematyczny, lepiej przygotowany, aczkolwiek nie bardziej profesjonalny. O tym zapomnijcie. Dobra. Teraz posłuchajcie sobie nagrania pod tytułem Dylematy Konsumentów. Już? Jeszcze nie, czekaj. O, teraz. Idziemy Dobra. do sklepu. <głos> Idziemy do sklepu zakupić yy, piwo. A jakby co, to kulturalni fur. Kultura, Kultura będzie pełna fur. Dobry jest... O, jest piwo. O. Tego szukamy. Nie wiem, na piesiąpoko. Jaki? Eks się schowały, jak zobaczył nas. No. Ale jakiś mały film. No, <kluzł> 0,33? A tak tu wygląda jak To no? nie no, jest ekspedientka. Jest. Nie goda. Mhm. A bo malaczki wszystko jasne. To się nie mieści w sukni, no ale kurwa eksperientka. Powiem ci, że kupmy sobie leszka 0,33. Nie wiem, czy to można rozpakowywać, wiesz? No, co się to obchodzi. Klient nasz pan, otwórz to. Klient nasz pan... Na pewno Leszka. No, a co innego? Masz Ty coś innego? Ty, Ty, jest 033 bez rozpakowywania. No mówiłem, to by nami no. się odkręć. No to idziemy. Przepraszam, przepraszam. Gdzie, może jakąś konsumpcję? Eee, co chcesz konsumować znowu? Może popcorn poszukamy. A musimy wejść na zaplecze wtedy. Yo. Po batoniku i ale batonik to dużo kalorii No ale to jest jedną pizzę Chodź, zobaczymy co się no, chodź. Kiedyś był Nie ma Patrz, Nie ma Tam jest O jest, ale dobre Po To też jest nie, ja wiem, ja wiem. Chcesz to jeden wpadł. No dobra, to jest Najlepszy będą? Tam wystarczy. Tam starczy. Uch. A czekolada nie nasza. Tak jesteśmy za grubi troszkę. Warańcze były. Chyba, że Pani sądzi inaczej? Dobra, to było to na tyle. Tak. Ta nie sądzi, mięś, bo będziesz sądzony. Pani Dobre. nas się nie słucha. Słucham? Tak, dobry słucha? klienci, no. Jo, na pewno. Sam no, się no, no, nie się to żałuje. Dzień dobry wieczór. Może być ten i ten. Bo tam też są wszystko. Tego odliczono. No, chyba ktoś awansował w telefonu teraz. Polkultura teraz. Proszę. Ej, ja tutaj, to poprzę i to napiwo. Proszę. Dwa o, razy kurde. nie będziemy płacić. Czego? Dobra, chodź. Idziemy, nie lubią na w tym sklepie. co? Jo. Co, chcesz? Nie, trzymajmy. I... coś jeszcze? Nie, dobra, idziemy. Idziemy. Chodź, chciałbyś kogoś. O. Zauważyłeś? Taki żul w takim sklepie siedział, ja. W tym Powiedz końcu. mi, która jest godzina, dlaczego byśmy nieśli do drugiego sklepu? Ja ci kurwa orzeknę zaraz, nie? Orzeknij, o która jest godzina? Że to jest kurwa 21 za, za 10. Nie gadaj, głupot. I dlaczego myśmy kupili w tym sklepie, a nie w tamtym? Bo te kurwy są pojebane, kurwa. Zaraz kulturalnie się odbywasz do klientów, to to kurwa udaje, że nie widzi. Nie, no masakra, Tylko nie? to pieniądze, to kurę co widzi, pierdolona szmata. <śmiech> ale w ogóle nie. No, kurwa, ale nie, ale. Nie, rozjebie to, kurwa! <śmiech> Nie przeklinaj. A ty nie wyrzucaj wysz... Bóg cię ukaże i Ała! Są jakieś druty. Ale dobre. Ale nie no, teraz to przesadzili, nie? Nie no, bo myśmy wybrali konkretnie ten sklep, bo zawsze tutaj kulturalnie nas przyjmują jak. Panów. Zawsze chcieli z nami się ruchać a A teraz zupełnie inne ja się okazały, bo to już jest za. No dobra, sikaj, nie? to już jest za dużo. Sobie. To już jest za dużo normalnie.